Dniu, głusi będą słyszeć słowa księgi. zdrawia tych, których serce jest złamane Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy Będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie Boże, zmiłuj się. o kościach. z wami. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, Ty wysłuchujesz ponad prośby i zrozumienie nasze i obdarzasz daleko obficiej niż zasługujemy. Prosimy Cię, okaż nam Twoje miłosierdzie i wybacz nam to, co nas w sumieniu naszym trworzy. Udziel nam mocy Ducha Świętego, abyśmy wszelkie zło pokonali i w wierze aż do końca wytrwali. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajcie słów Starego Testamentu z księgi proroka Izajasza z rozdziału 29 dziewiątego od wiersza siedemnastego do 24. Zaiste już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni. Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemce w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama. Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżce mojej. Słowo Twoje. Słuchajcie też słów Ewangelii według Ewangelisty Marka w rozdziale siódmym od wiersza trzydziestego pierwszego do trzydziestego siódmego. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia.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 i przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Bądź pochwalon, Panie Jezu. <śmiech>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 Święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Mieliśmy w minionym tygodniu Tydzień Dobrej Nowiny dla Dzieci i dzisiaj nasze dzieci chcą nam coś powiedzieć i zaśpiewać, czego się nauczyły. Prosimy dzieci. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chcemy się zastanowić nad Słowem Bożym, które czytam w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale trzecim od wiersza dziewiątego do piętnastego. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w dziele Jego. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Panie i Boże nasz, prosimy, abyś błogosławił nam głoszenie i słuchanie Twojego słowa. Amen. Dziś będziemy mówili o nagrodach i o szkodach. Nagrody odgrywają wielką rolę w życiu człowieka. Dla ucznia nagrodą jest dobra ocena, zdany egzamin. Dla pracownika nagrodą jest pensja, awans. Gdyby tego nie było, nie mielibyśmy motywacji do wielu naszych działań w życiu. Przeczytany fragment z pierwszego listu do Koryntian mówi o nagrodach w niebie: nagrodach lub szkodach wśród ludzi zbawionych. Jeżeli ktoś pobieżnie tylko słucha przeczytanego tekstu, może odnieść wrażenie, jakby. Zbawienie było nagrodą za uczynki. Nie, wielu ludzi tak sobie to wyobraża, że kiedyś Pan Bóg będzie ważył, co przeważyło, grzechy czy dobre uczynki i według tego zbawi człowieka lub nie. Ale tutaj czytamy, że gdy przez ogień to wszystko przejdzie, to wtedy człowiek będzie, będzie miał nagrodę albo szkodę poniesie, ale jednak każdy z nich będzie zbawiony. Nie jest to lekcja o powszechnym zbawieniu, że Bóg i tak wszystkich zbawi, ale raczej należy to rozumieć, że apostoł Paweł pisze te słowa do tych, którzy zbawienie przyjęli i od Jezusa otrzymali. Zbawienie jest darem. Zbawienia nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wykupić. Czymże są nasze uczynki, skoro i tak jesteśmy grzesznikami? Zbawienie zostało wykupione bardzo drogo. Nawet nie uczynkami Pana Jezusa, ale Jego ofiarą na krzyżu. I dlatego jest ono czymś tak ogromnym, tak wielkim, tak cennym, że my nie jesteśmy w stanie sami go pozyskać. A skoro Jezus zapłacił za zbawienie dla wszystkich ludzi, dlatego każdy ma sposobność to zbawienie przyjąć, uwierzyć i wiarą przyjąć zbawienie. Ci, którzy to uczynili, do takich, apostoł Paweł pisze. W ich sercach został położony fundament. Innego fundamentu założyć nie można. To znaczy, że życie jest właściwie przeżyte, że ma odpowiednią wartość tylko wtedy, gdy jest budowane na Jezusie Chrystusie. Życie tylko wtedy ma właściwy cel i sens, jeżeli ten fundament życia znajdziemy w Jezusie, wtedy życie zostaje niezwykle ubogacone. I chociaż człowiek dalej musi się borykać z wieloma przeciwnościami życia, a na końcu i tak z tej ziemi zejdzie, to jednak życie jest niewspółmiernie bogatsze, bo ma fundament Jezusa Chrystusa. I oto apostoł Paweł do takich ludzi pisze. Do ludzi, którzy mają fundament Jezusa Chrystusa w swoim sercu. Dlatego też my dzisiaj mówiąc o nagrodach i szkodach według tego tekstu, Będziemy słowa do takich ludzi kierowali. Jeśli ktoś fundamentu Chrystusa nie ma w swoim sercu, nie przyjął jeszcze zbawienia, to dzisiejsze kazanie nie jest dla niego, chyba że, jako, chyba, że jest przestrogą, napomnieniem. Wejrzyj w swoje serce. Sprawdź dokładnie, szczerze i poważnie przed Bogiem na podstawie Słowa Bożego. Czy masz Jezusa Chrystusa, czy jesteś wśród zbawionych? Gdy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa i Bóg obdarzy go zbawieniem, to taki człowiek jest gotowy, aby Pan Bóg go z tej ziemi zabrał i miał u siebie w niebie. Wspaniałym przykładem jest złoczyńca na krzyżu. Muszę powiedzieć, że dla mnie ta krótka historia z Ewangelii jest chyba najbardziej ze wszystkich fascynująca. Człowiek, którego całe życie było naznaczone przestępstwami, w ostatniej godzinie dzięki krótkiej, szczerej, pokutnej rozmowie z Jezusem otrzymał zbawienie i będzie w niebie niezwykłe. Myślę, że takich jest również więcej, którym zbliżająca się śmierć daje tak mocne napomnienie, że może nawet najbliżsi o tym nie wiedzą, a jego serce w ostatniej chwili potrafi pojednać się z Bogiem. Ale w większości z nas Pan Bóg jeszcze zostawia nas na ziemi. Choć jesteśmy gotowi do tego, aby być już z Jezusem w niebie, Pan Bóg nas zostawia. Zapewne ma w tym jakiś cel. Na ten temat pisze dziś apostoł Paweł. Mamy założony w sercu fundament, a nasze dalsze życie... Jest taką budową. Od tej pory, gdy człowiek w Jezusa uwierzy, każdy przeżyty dzień, każda przeżyta chwila, każdy uczynek, postępek to taka cegiełka. Cegiełka albo z materiału szlachetnego i trwałego, jak złoto, srebro, drogie kamienie, albo z materiału zupełnie nietrwałego, jak słoma, siano, drewno. Jak Pan Bóg na nas patrzy, to jak żyjemy, to czy Bogu służymy i jak, będzie związane, z pewnymi nagrodami lub szkodami w niebie. Drodzy, według moich własnych takich spostrzeżeń chciałbym tu wyróżnić trzy błędne mniemania, jakie na ogół ludzie mają w tej kwestii. Po pierwsze są tacy, którzy twierdzą Bóg nikogo nie nagradza. Jeżeli Pan Bóg nam daje zbawienie za darmo, bo Jezus je wykupił na krzyżu, to to jest wszystko, co nam Bóg daje. W niebie nie będzie żadnych stopni, różnic, nagród, szkód, wszyscy na równo, bo Chrystus wszystkim na równo wykupił zbawienie. To prawda, że Chrystus wykupił zbawienie, ale wśród zbawionych będą pewne nagrody i szkody, bo wyraźnie nam o tym mówi apostoł Paweł. Ludzie tacy nieraz uważają, że to, że uwierzyłem to wszystko. Powołują się na dzień swojego nawrócenia, wspominają jakie to wspaniałe wydarzenie było utwierdzają się pewnymi wersetami biblijnymi, które mówią, że jak Chrystus raz uschwyci człowieka w swoją rękę, to go nie wypuści, że zbawienia nie można utracić i nie dbają o to, jak żyją naprzód, jak żyją dalej. Popadli jakby w stagnację na jednym poziomie. Dla takich ludzi ogromnie niebezpieczne jest to, że popadając w zastój, tak naprawdę zaczynają się cofać. Drugie błędne mniemanie, jakim ludzie się czasem posługują, to jest to, że jeżeli Pan Bóg będzie wynagradzał jakąś służbę, to będzie to czynił według naszych ludzkich kryteriów. Dlatego niektórzy uważają, że ci, co mają jakieś wyższe stanowisko w kościele, ci, którzy są obdarzeni jakimiś lepszymi darami, jakimś piękniejszym głosem do śpiewu, czy jakimś szczególnym darem, takich Pan Bóg więcej wynagrodzi. Albo niektórzy próbują liczyć godziny, jakie poświęcają w służbie i myślą, że Pan Bóg też je tak liczy jak my. Albo też myślą, że, je, że jeżeli dawają większe ofiary wymierne w złotówkach, to też to Pan Bóg bardziej wynagrodzi. A przypomnijmy sobie choćby historię o ubogiej wdowie, która wrzuciła tylko jeden grosz do skarbnicy, a Jezus powiedział, że to było więcej niż wielkie sumy bogaczy. Boże spojrzenie, drodzy jest inne. Boża matematyka czasem jest, jest odwrotna do naszej. To, co my ludzie yy, liczymy, zauważamy, cenimy, u Boga może być gdzieś na dole. A to, czego ludzie nie zauważają, to może być właśnie cenne. U Boga ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi. Jeszcze inne błędne spojrzenie na, na nagrody jest takie, że niektórzy uważają, iż Bóg będzie wynagradzał służbę czy życie niezależnie od tego, ile nam wynagrodzą ludzie. Są tacy, którzy uważają, jeżeli służyć Bogu, to tylko wtedy, gdy mi dobrze za to zapłacą, gdy na każdym kroku podziękują, docenią, będą o tym mówić, gdy będę mógł również w służbie robić taką karierę jak w świecie i tak dalej. A przecież drodzy jest wiele takich miejsc biblijnych, które znowu powiadają, że u Boga jest odwrotnie. Gdy faryzeusze wielokrotnie czynili coś na pokaz, na przykład rozdawanie jałmużny biednym, to Pan Jezus powiedział o nich: odbierają zapłatę swoją. Powiedział, że cokolwiek czynimy, winniśmy czynić w ukryciu. Niech nie wie lewica co czyni, prawica, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Przeczytam choćby jeden werset z, z Ewangelii Łukasza i jestem ciekawy, czy jest przynajmniej jeden z nas, który kiedyś spróbował postąpić dokładnie według tego wersetu. Jezus mówi, gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów. Żeby Cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają Ci czym odpłacić. Odpłatę bądź, bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tego typu podobnych wersetów jest w Nowym Testamencie więcej. Zauważyłem, że są również tacy, którzy mają podobne do tego spojrzenie, jakie przedstawiłem, ale może jeszcze jeszcze bardziej błędne, co mnie nawet przeraża. Niektórzy uważają że im więcej ich służba jest tu na ziemi doceniona i zapłacona, tym większą będą mieli nagrodę w niebie. Bo ich myślenie jest takie. Wtedy ta służba ma wartość, gdy ludzie o tym dużo mówią, piszą i płacą. A Bóg powiada, odbierają zapłatę swoją. Jak to będzie z Bożą nagrodą? Po pierwsze, Pan Bóg nie wynagradza talentów. Talenty są Bożym darem. Jeżeli mamy te Boże dary, winniśmy je rozwijać, a są wśród nich bardziej widoczne i bardziej docenione, a są bardziej ukryte. Nie według tego Pan Bóg będzie wynagradzał. To wcale nie znaczy, że ten, kto na przykład jest na świeczniku i głosi Słowo Boże, będzie bardziej wynagrodzony od tego, który gdzieś w ukryciu opiekuje się chorym i poświęca się mu ze swojego serca. A może być nawet odwrotnie. Po drugie, Pan Bóg nie będzie wynagradzał owoców służby. Nie zawsze jakieś widoczne owoce służby, jakieś konkretne, powiedzmy, przebudzenie, jakieś konkretne przyprowadzenie kogoś do poznania prawdy jest cenniejsze, przez Boga bardziej wynagrodzone niż ten, kto może z większym poświęceniem w ukryciu jakąś skromną służbę wykonuje. W takim razie co Bóg będzie wynagradzał? Bóg będzie wynagradzał wyrzeczenia i poświęcenia. Bóg będzie wynagradzał to, z czego człowiek tu dla siebie rezygnuje, poświęcając to dla Pana. To, z czego, co mogłoby mu być cenne, dla siebie, dla własnych korzyści, a rezygnuje, aby dać to Panu, to staje się błogosławieństwem. Uboga wdowa, Dlatego dała więcej niż inni, choć dała jeden grosz, bo jej już nic nie zostało. Bo dla niej ten jeden grosz był większym wyrzeczeniem niż te wielkie sumy dla bogaczy. Nieraz skromna służba wymaga większego poświęcenia. Większego samozaparcia, i dlatego będzie bardziej przez Boga wynagrodzona. Apostoł Paweł, mówiąc o nagrodach i szkodach, powiada, że dzień sądny pokaże, gdy każde dzieło przejdzie przez ogień. Tego dnia sądnego nie powinniśmy mylić z sądem ostatecznym. To jest co innego. Sąd ostateczny będzie polegał na tym, że zbawieni będą oddzieleni od tych, którzy, będą, którzy pójdą na potępienie, a ci, którzy pójdą na potępienie, dowiedzą się jasno i wyraźnie o swoim losie i nie będzie żadnej możliwej już wtedy zmiany. Sąd, o którym tu apostoł pisze, będzie wśród zbawionych, w niebie, ogień. Jakiś taki ogień, przez który przejdzie nasze życie. Drodzy, do jakich celów używamy ognia? Jedni używają ognia po to, aby coś spalić, unicestwić, aby tego nie było. Na przykład gdy chcemy się pozbyć zbędnych papierów czy gałęzi w ogródku, używamy ognia. Inni Używają ognia po to, aby oczyścić i wyodrębnić to, co szlachetne. Na przykład hutnicy, gdy wytapiają rudę, chcą się pozbyć niepotrzebnego żużlu, aby wydobyć szlachetny materiał. Tym się posłuży Pan Bóg wśród zbawionych. To wszystko, co czynimy dla siebie, dla własnego egoizmu, dla własnej wygody, idąc za Panem, wiedząc jak On się poświęcił dla nas, a my żyjemy dla siebie, to wszystko spłonie. Człowiek, który Jezusa przyjął, będzie zbawiony, ale może się okazać, że jego życie, które nawet kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi biegło, może przejść też przez ten ogień i będzie unicestwione. Nie będzie taki człowiek miał nic więcej. A u niejednego, który dla Chrystusa wiele poświęcił w swoim życiu, w służbie, w, swoim, w swoich ofiarach, poświęceniu, zrezygnował z niejednego, choć może nie jest to powszechnie na ogół widoczne i na ustach to nie, nie jest. Może tam się okazać, że to będzie oczyszczone, uwidocznione i będzie można zobaczyć, jak wielkim jest to skarbem. Takie jest Boże spojrzenie. Takie rąbek tego odsłania nam w Słowie Bożym. Dokładnie, drodzy, nie wiemy, na czym te nagrody u Boga będą polegały. Myślę, że kiedy my dla naszych dzieci chcemy przygotować jakiś wielki, wspaniały prezent, to najlepiej, jeżeli zrobimy to w formie niespodzianki. Możemy na przykład obiecać, jak będziecie grzeczni, to na gwiazdkę dostaniecie coś. Może się dziecko domyślać, może ciekać z niecierpliwością, ale tak naprawdę, co to jest, to okaże się dopiero wtedy, gdy ten prezent będzie rozpakowany. Myślę, że podobnie może postępować Bóg ze swoimi dziećmi. Obiecuje nam nagrody, jeżeli będziemy Mu wierni, posłuszni i będziemy Mu służyć. Choć tak dokładnie nie powiada, co to będzie. Ale... Myślę, że możemy być pewni, iż każdy, kto wiernie Bogu służy i żyje dla Niego, gdy tam zobaczy nagrodę, nie będzie żałował żadnych poświęceń i wyrzeczeń na ziemi. Natomiast każdy... Kto nie bierze pod uwagę nagrody w niebie i myśli tylko to, że uwierzyłem w Jezusa i mam zbawienie, to mi wystarczy, a teraz żyję sobie dla siebie, z tej ziemi i tak nic nie zabierze, a gdy stanie przed Bogiem, przejdzie przez ten ogień Bożego sądu, będzie mocno żałował. Przed wczoraj, drodzy, mówiłem na ten temat, na nabożeństwie w Domu Opieki. Podczas rozwijania tematu widziałem jakby pytające oczy tych na wózkach, którzy chcieli się dowiedzieć, jak my możemy Bogu służyć, skoro tak bardzo jesteśmy tu w tym życiu ograniczeni. Dla nich, dla takich ludzi też mam słowo. Drodzy, już mąż Boży Hiob, tak bardzo doświadczony przez Boga cierpieniami, wypowiedział między innymi takie zdanie. Bóg zna drogę moją, którą postępuję. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Myślę, że wyczuł on coś z tego Bożego Sądu i wiedział, że te próby, które Pan Bóg na niego zsyła też służą takiemu oczyszczaniu z tych zbędnych, ziemskich, tych lekkich materiałów drewna, siana, słomy. Jeżeli Pan Bóg zsyła na kogoś cierpienie, to ma w tym cel. Nie po to, aby mu przeszkodzić w wykonywaniu jakiejś, powiedzmy, pożytecznej służby dla Boga, ale celem jest to, aby człowiek właśnie w ten sposób, cierpliwie znosząc, wytrwale w wierze, idąc przez te cierpienia, tą drogą służył Bogu. I może się okazać, że nie jeden z takich, których znamy tu tylko jako cierpiących i niepotrafiących nie czegokolwiek dla innych uczynić, że będzie miał również wielką nagrodę w niebie. Drodzy, od dawna chciałem na ten temat coś powiedzieć. Dziś miałem sposobność bo o tym mówi Słowo Boże. A to dlatego, bo widzę, że jest wielu tych, którzy wierzą, ufają Bogu, przyjęli wiarą, zbawienie w Jezusie Chrystusie, ale nie robią następnych kroków. Oby, drodzy, każdy z nas, który ma tę świadomość, że jest wśród zbawionych, szedł naprzód w swoim życiu naśladując Jezusa Chrystusa i prawdziwie mógł się poświęcać w służbie. Amen. Módlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci, że posłałeś Syna swojego Jezusa Chrystusa na ziemię, aby pokazał nam, jak bardzo się dla nas poświęcił. Wyrzekł się wszystkiego i poszedł na krzyż, aby nas zbawić i odkupić. Panie, my jesteśmy zobowiązani, aby z wdzięczności w to uwierzyć, przyjąć, i też w miarę naszych możliwości poświęcić się w oddaniu i w służbie Jezusowi. Dziękujemy Ci, Panie, że przygotowałeś zbawienie dla wszystkich, którzy uwierzą. Ale przygotowałeś też dla zbawionych nagrody. Jakieś wspaniałe przywileje, o których tu niewiele wiemy. Ale wiemy, że cokolwiek z Twojej ręki pochodzi, jest zawsze wspaniałe i doskonałe. Jest niewspółmiernie wartościowsze od tego, o co my tutaj na ziemi się staramy i co my tutaj na ziemi jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Panie prosimy, abyś nas nauczył wiarą czynić kroki naprzód w życiu i służbie. Panie, Ty tak wielu jeszcze potrzebujesz do służby, aby się Tobie poświęcić, aby z niejednego zrezygnować, wyrzec się, a Ty wtedy potrafisz obficie pobłogosławić i obficie wynagrodzić. Prosimy, Panie, abyś tę prawdę postawił nam przed oczyma, abyśmy nie szukali tylko wymówek, ale tak szczerze w swoim sercu zobaczyli, że jedyne właściwe, słuszne, wartościowe życie to jest naśladowanie w poświęceniu naszego Zbawiciela. Panie nasz drogi, dziękujemy Ci za ten miniony tydzień dobrej nowiny, za nasze dzieci, które przychodziły pod Słowo Boże i za wszystko, co w ich sercach zostało zasiane. Dziękujemy za wszystkich opiekunów, i za wszystkich, którzy się temu poświęcali. Prosimy, abyś dalej błogosławił nasze dzieci, by one już u zarania życia zdecydowanie poszły za Tobą i nigdy z tej drogi nie zeszły. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Podaję do wiadomości następujące ogłoszenia. W przyszłą niedzielę, 17 sierpnia, nabożeństwo o 8.00 będzie nabożeństwem młodzieżowym i potem główne o 10.00. W Dębowcu o 10.00, w Simoradzu o 8.30, w pierwscu o 10.00. Dziś po nabożeństwie zapraszamy na herbatkę lub kawę do sali churowej. W sobotę spotkanie młodzieży o 18:00 godziny biblijnej w czwartek nie będzie. Nasz wikariusz, ksiądz Jan Kurko, został wybrany proboszczem w Bytomiu-Miechowicach. Za dwa tygodnie, 24 sierpnia, będą nabożeństwa pożegnalne. Parafia w Goleszowie. Zapraszam serdecznie na pamiątkę założenia i poświęcenia kościoła w najbliższy piątek, 15 sierpnia, to jest dzień świąteczny. Nabożeństwo w kościele i na placu będą o godzinie 10.30. Słowem Bożym będą służyli ksiądz Alfred Staniek z Istebnej i ksiądz Mirosław Czysz z Katowic. O 8.30 będzie poranek pieśni. Również parafia w Jaworzu zaprasza na pamiątkę założenia kościoła w przyszłą niedzielę, 17 sierpnia o godzinie 10.00. Słowem Bożym będzie służył ksiądz dr Marek Uglosz. Przedtem poranek pieśni o dziewiątej. Przyjmujemy już zapisy na naukę konfirmacyjną. Młodzież z rocznika 1994 Zakończył się Tydzień Dobrej Nowiny dla Dzieci. Mieliśmy codziennie do 90 dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim prowadzącym, pomocnikom, paniom w kuchni, a także tym, którzy upiekli ciasto lub złożyli ofiarę na ten cel. Serdeczne Bóg zapłać. Y Dzisiejsze nabożeństwo jest nagrywane nie tylko na kasetach, lecz również na płycie CD. Można bezpośrednio po nabożeństwie zamówić w zakrystii i po około pół godzinie odebrać nagranie. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie Panu naszym ku żywotowi wiecznemu. Amen.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 Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wodzie nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wysławiajcie pana, albowiem jest dobry, aleluja. Jest mocą i pieśnią moją. Alleluja. Pan jest mój wybawiciel. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja.